Festiwalon. Odcinek pierwszy. Dziewiąty festiwal filmu i sztuki Dwa Brzegi. Pisarz Mariusz Czuba i pragnie zachęcić Was do zapoznania się z jego najnowszą książką Piąty Beatles, w której śledzimy dalej losy Rudolfa Hańca, profilera rozwiązującego zagadki kryminalne. Spotkanie miało miejsce w salonie Empik. O tych kartowicach mówił Pan, że zdecydował się Pan... Tam właśnie umieścić swojego bohatera, ponieważ no, tam jeszcze nie było żadnego takiego ważnego y, y, y, policjanta prowadzącego śledztwo. Y, y, Wrocław wiadomo obsadzony, Poznań obsadzony, Warszawa, Hochomo, no, Lublin, no to Harciem Brońskim pewnie pretensje, A co pan do Warszawy teraz powrócił? Wroński by mnie zadeptał, przecież. Yy... Wszystkie zbrodnie by pan odebrał. Znaczy, wróciłem do Warszawy z bardzo prostego powodu, jednak jest to mój macierzysty teren e, i pomyślałem sobie, że e, chciałbym stworzyć taki cykl, który będzie cyklem e, warszawskim. E, mój bohater, który tamty się nazywa Heinz, ten też się nazywa na Nasamo, H, czyli Chłasko. ale e, nie ma nic wspólnego z pisarzem. E, Mieszka też w takim dosyć charakterystycznym miejscu w osiedlu domków fińskich na Jazdowie. Być może niektórzy z Państwa wiedzą, czy kojarzą, co to jest za miejsce. Jest to bardzo wakomy konsek w tej chwili, na którym pani prezydent Hanna gronkiewicz walc chce położyć swoją łapkę ponieważ znajduje się to w rezydencjalnym centrum Warszawy zaraz koło ambasady Niemiec między łazienkami prawda, ambasadą Stanów Zjednoczonych koło ambasady Niemiec no i oczywiście jest taki pomysł, żeby te domki fińskie które rzeczywiście są domkami fińskimi to znaczy Rosjanie po II wojnie światowej przywieźli te domki fińskie a zdobyli je w ramach odszkodowań wojennych i takie osiedle postawili dla inżynierów odbudowujących y, y, y, Warszawę, y, więc, no, prawdopodobnie jest to ostatni taki łabędzi śpiew tego, tego osiedla, bo jeżeli powstają czy, czy tak, tak zwane konsultacje społeczne są w fazie takiej, takiej dosyć dynamicznej, to konsultacje społeczne służą tylko i wyłącznie temu, żeby no legitymizować potem to, co się dzieje, czyli po prostu te domki zlikwidować. Bardzo stołeczna Rzeczywiście książka, ten, ten, to, to martwe popołudnie, zupełnie inna. Też chciałem właśnie, żeby to, żeby to miasto było rzeczywiście w tym przypadku pełnoprawnym bohaterem opowieści. Mam nadzieję, że jakoś, to, że jakoś to wyszło. Więcej nagrań na www.podcaston.eu